Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział piętnasty I przybliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchali I szemrali faryzeuszowie i nauczeni w piśmie, mówiąc Ten grzeszniki przyjmuje i je z nimi I powiedział im to podobieństwo, mówiąc Któryż z was człowiek, gdyby miał sto owiec, a straciłby jedne z nich, i zali nie zostawia onych dziewięćdziesięciu i dziewięciu na puszczy, a nie idzie za oną, która zginęła, ażby ją znalazł, a znalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje, radując się. A przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc im radujcie się ze mną, bom znalazł owce moje, która była zginęła. Powiadam wam, że taka będzie radość w niebie nad jednym grzesznikiem pokutującym więcej niż nad dziewięćdziesiąt i dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty. Albo która niewiasta, mając dziesięć groszy, jeźliby straciła jeden grosz i zali nie zapala świecy i nie umiata domu, a nie szuka z pilnością, ażby znalazła? A znalazłszy... Zwołuje przyjaciółek i sąsiadek, mówiąc, radujcie się ze mną, albowiem znalazłam grosz, którym była straciła. Tak, powiadam wam, będzie radość przed anioły bożymi nad jednym grzesznikiem pokutującym. Nadto rzekł człowiek niektóry miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi dział majątności na mnie przypadający. I rozdzielił im majętność. A po niewielu dniach, zebrawszy wszystko, on młodszy syn odjechał w daleką krainę i rozproszył tam majętność swoje, żyjąc rozpustnie. A gdy wszystko potracił, stał się głód wielki w onej krainie, a on począł niedostatek cierpieć. A tak szedłszy, przystał do jednego mieszczanina onej krainy który go posłał do folwarku swego, aby pasł świnie. I żądał napełnić brzuch swój młotem, które jadały świnie, ale mu nikt nie dawał. Potem przyszedłszy do siebie, rzekł, o jako wiele najemników ojca mego mają dosyć chleba, a ja od głodu ginę. Wstawszy tedy pójdę do ojca mego i rzekę mu, ojcze, Zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą, i niegodzienem więcej być nazywany synem twoim. Uczyń mnie jako jednego z najemników twoich. Wtedy wstawszy, szedł do ojca swego, a gdy on jeszcze był opodal, ujrzał go ojciec jego, i urzaliwszy się go, przybierzał, a padłszy na szyję jego, pocałował go. I rzekł mu syn: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed Tobą, i jużem nie jest godzien, abym był nazywany synem Twoim. Rzekł tedy ojciec do sług swoich: Przynieście one przednią szatę, a obleczcie go, i dajcie pierścień na rękę jego i obuwie na nogi jego. A przywiódłszy ono tłuste ciele, zabijcie. A jedząc bądźmy weseli. Albowiem ten syn mój umarł był, a za się ożył. Zginął był i znaleziony jest i poczęli się weselić. Ale starszy syn jego był na polu, a gdy przychodząc przybliżył się ku domowi, usłyszał muzykę i tańce. A zawoławszy jednego z sług pytał, co by to było. A on mu powiedział, brat twój przyszedł. I zabił ojciec twój ono tłuste ciele, iż go zdrowego dostał. I rozgniewał się, a nie chciał wnieść. Ale ojciec jego wyszedłszy prosił go. A on odpowiadając rzekł ojcu. Oto przez tak wiele lat służę tobie, a nigdy mnie przestąpił przykazania twego. Wszakżeś mi nigdy nie dał koźlęcia, abym się z moimi weselił. A gdy ten syn twój, który pożarł majętność twoje z wszetecznicami, przyszedł, zabiłeś mu ono tłuste ciele. A on mu rzekł, synu, tyś zawsze ze mną, a wszystkie dobra moje twoje są. Lecz trzeba było weselić się i radować, że ten brat twój umarł był, a się ożył i zginął był, a znaleziony jest.